Zawsze patrzmy na Jezusa. Nieustannie wpatrujmy się w Niego. On jest dobrym pasterzem. Nigdy nas nie porzuci i nie zawiedzie. Także wtedy, gdy dzieją się rzeczy złe i trudne i ogarnia nas ciemność, lęk i strach. Gdy ujawnia się wrogość świata, On mówi, nie lękajcie się, ja zwyciężyłem świat. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. Dlatego tak ważne jest, aby być zawsze blisko Niego. On nas przeprowadzi przez ten ziemski etap i wprowadzi do prawdziwej, wiecznej Ojczyzny w niebiosach. Stamtąd Go oczekujemy, wypatrujemy i tęsknimy. Ludzie zawsze byli zainteresowani lepszym życiem. Zawsze z podziwem i zazdrością obserwowano bogatsze kraje, te wyżej rozwinięte. I jakaś część ludzi była i jest tak zdeterminowana, że porzuca stare miejsce, życie, zwyczaje, często przyjaciół, a nawet rodzinę i wybiera emigrację, podróż, Trochę nieznane, ale z nadzieją, wiarą, że znajdą tam gdzieś to lepsze życie. Tak było i tak jest nadal i pewnie tak będzie do końca istnienia tego systemu rzeczy. Masowe emigracje falami docierają dzisiaj do drzwi bogatszych, spokojniejszych regionów świata. Tylko, że te drzwi najczęściej pozostają zamknięte, czasem lekko uchylone, rzadko szerzej. Ten opis to obraz tęsknoty duszy ludzkiej za tym lepszym życiem. Tylko, że żaden kraj na ziemi nie zapewni ludzkiej duszy pokoju i tego cudownego życia bez bólu, bez łez, bez starzenia się, umierania. Nawet ten najbogatszy i najbezpieczniejszy kraj tego nie gwarantuje. Nawet w tych najbogatszych i najwyżej rozwiniętych krajach są problemy, problemy, z którymi te społeczeństwa, rządy nie potrafią sobie poradzić. Jest jednak miejsce, wiecie o czym mówię, w którym jest to lepsze, prawdziwe i niekończące się życie. Bez bólu, bez łez, bez strachu, bez śmierci, bez cierpienia. To jest niebo, niebo i wieczność z Bogiem. Chciałbym dzisiaj czytać z Księgi Objawienia Świętego Jana, z tej wspaniałej księgi, która mówi nam o tym, co było, co jest i co ma przyjść. I dziś chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat tego, co ma przyjść. Gdyż wierzej napisane jest, że Motywacją do zwycięskiego życia, do wytrwania, do zachowania wiary, świętości jest skierowanie oczu na zapłatę. Tą zapłatą jest wieczność z Bogiem. Szczęśliwa wieczność z kochającym Ojcem. Księga Objawienia, rozdziały czwarty i piąty. Cztery, Następnie patrzę. To jest progowy moment tej księgi. Z tych trzech elementów co było, co jest i co ma przyjść, Jan usłyszał i zapisał i przedstawił to, co było. Mówimy o odkupieńczym dziele Chrystusa. To, co jest w formie listu do siedmiu kościołów, zborów, które reprezentują Kościół całej historii od pierwszego wieku aż do końca. Albo też z innej perspektywy Kościół w każdym stanie, w każdej sytuacji, w jakiej się znalazł, duchowej, mentalnej, politycznej, materialnej. Ale w tym momencie Jan kończy pisać i przestaje mu być pokazywany Kościół na ziemi. A jego wzrok z tego, co było już i jest teraz skierowany został na niebo, na tą prawdziwą ojczyznę, które już obywatelami jesteśmy, choć jeszcze tam nie mieszkamy, ale która jest naszym prawdziwym przeznaczeniem. Jakże wielu ludzi zdeterminowanych jest, żeby znaleźć się na emigracji w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Luksemburgu, czy w jeszcze innych bogatych krajach. Czy jesteśmy podobnie, chociaż zdeterminowani do tego, żeby zapewnić sobie miejsce, w tej ojczyźnie, która na nas czeka i w której przygotowane jest dla nas miejsce. Dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie. Pan Jezus, kiedy żegnał się z uczniami przy ostatniej wieczerze, powiedział idę przygotować Wam miejsce. I w domu Mego Ojca jest wiele mieszkań. To nie będą ciasne, betonowe bloki nadkaczy, czy Jelenogórskiej, czy Słowackiego. To nie będą nawet fajne domki wiejskie. To jest coś, co na rozum nie wstąpiło. Czego oko nie widziało, czego uchy nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy Go umiłowali. A zatem jesteśmy w tej trzeciej części Księgi Objawienia i to trwa aż do końca. Czyli to jest najdłuższa część. Od 4 do 22 rozdziału. Patrzę niebo. I już do końca Jan patrzy na rzeczy, które miały nadejść z perspektywy nieba. Pokazane mu są te rzeczy, które miały dziać się także na ziemi z perspektywy nieba, z góry, z perspektywy tronu Bożego. Patrzę niebo i dalej czytamy w niebie otwarte drzwi, a głos, który usłyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby zachęcił. Wstąp tutaj, pokażę Ci, to, co musi stać się potem. Od tej pory, od czwartego rozdziału, księga ta ani razu nie wspomina o Kościele na ziemi. Z wyjątkiem słów, niemal na samym końcu, gdzie zawarta jest pewna instrukcja o świadectwie, które przekazane zostało właśnie kościołom Wierzymy, że powodem tego jest to, iż będzie to już czas po zabraniu Kościoła. Czas, kiedy na tej ziemi dziać się będą rzeczy przerażające. Sąd Boży. Wielki ucisk. Ale Kościół wejdzie już w ten okres niebiańskiej historii. Możemy o tym czytać w następnych rozdziałach. Dlatego też od tego już momentu ani razu nie słychać tego nawołania z początku księgi, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościołów. Dzisiaj i teraz jest czas, aby Kościół słuchał, co Duch mówi. Potem już tego czasu nie będzie nie będzie możliwości. Ale na razie słuchaj Kościele, co Duch mówi do Ciebie. Słuchaj Kościele, co Duch ma Ci do powiedzenia. Bo od tego może zależeć Twoje życie, Twoja wieczność, wieczne zbawienie lub wieczne potępienie. Nie ma innych możliwości. Niech nikt się nie łudzi. Ale jeśli... Jezus jest Twoim pasterzem. Tak naprawdę, szczerze, z wiarą On wprowadzi Cię przed Boży tron. Przeczytam teraz ten rozdział czwarty i kilka myśli z niego rozwinę. A zatem Jan zobaczył niebo, otwarte drzwi i usłyszał wstąp tutaj. I natychmiast zawładnął mną duch. Zobaczyłem w niebie tron, siedział na nim ktoś, kto z wyglądu przypominał kamień jaspisu lub krwawnika. Wokół tronu rozciągała się tęcza, podobna była do szmaragdu. Stało też 24 inne trony. Siedział na nich 24 starszych. Ich szaty były białe, a na głowach mieli złote wieńce. Z tronu strzelały błyskawice. Rozlegały się głosy oraz grzmoty. Przed tronem natomiast płonęło siedem ognistych pochodni. To siedem duchów Boga. Przed tronem też widać było jakby szkliste morze. Przypominało kryształ. A w środku tronu oraz wokół niego poruszały się cztery żywe istoty. Wszędzie miały oczy, z przodu oraz z tyłu. Pierwsza istota wyglądała jak lew. Druga jak byk, trzecia miała jakby ludzką twarz, a czwarta przypominała orła w locie. Każda z tych czterech istot miała po sześć skrzydeł. Wokół oraz wewnątrz pełno oczu i bez przerwy, dniami i nocami powtarzała Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest, i który nadchodzi. A ilekroć istoty oddały chwałę, cześć i dziękczynienie temu, który siedział na tronie i który żyje na wieki wieków, padało przed nim 24 starszych. Oddawali oni pokłon żyjącemu na wieki wieków i składali swoje wieńce przed tronem wyznając. Godny jesteś nasz Panie i Boże przyjąć chwałę, cześć i moc. Ponieważ Ty stworzyłeś wszystko. Dzięki Twej woli powstało i zostało stworzone. To był rozdział czwarty. Za kilka chwil rozdział piąty. Co to za niebo zobaczył Jan? Biblia mówi o trzech niebach. Pierwsze niebo to to, które widzimy nad naszymi głowami. Atmosfera ziemska. Przestrzeń międzyplanetarna. Drugie niebo Bibliści definiują jako miejsce przebywania sił duchowych, okręgi niebieskie, w których trony, zwierzchności i panowania są umieszczone w różnych miejscach. Bardzo niewiele wiemy o tej sferze, wiemy, że jest i ma wpływ na ziemskie losy, ale jest też pod Bożą kontrolą. Choć część jest zbuntowana, to jednak Bóg ma kontrolę i nie pozwala na to, na co nie pozwala. I trzecie niebo to jest miejsce, do którego kiedyś apostoł Paweł został uniesiony w zachwyceniu. I to jest to niebo, w którym jest Boży tron, w którym jest Boża obecność. I to niebo zobaczył Jan. I do tego nieba otwarte drzwi. Wielu biblistów uważa też, że zaproszenie wstąp tutaj, skierowane do Jana, to w istocie obraz zabrania Kościoła do nieba. Oto kończy się ten ziemski okres Ostatni kościół w Laodycei słyszy poselstwo Ducha Bożego i wtedy rozlega się głos, wstąp tutaj. Pierwszym obiektem, który Jan zobaczył w niebie, był tron. Od razu zwrócił jego uwagę. Albo też jego uwaga została od razu skierowana na tenże obiekt. Tron z siedzącą postacią, z kimś, kto wyglądał jak. Wiemy, że na tym tronie zasiada Bóg Wszechmogący, Ojciec, Stworzyciel nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, tronów, panowania i zwierzchności, twórca wszelkiej żywej komórki, każdego pierwiastka, każdego atomu i każdej jego części. To jest ten, w którego ręku są losy całej ziemi i wieczność. W tej księdze słowo tron spotykamy 45 razy, podczas gdy w pozostałych księgach Nowego Testamentu wszystkich razem tylko piętnaście razy. A więc od tego momentu, od czwartego rozdziału objawienia Jana nasza uwaga skoncentrowana jest nie tylko na sferze nieba i perspektywy nieba, ale także na tronie, który jest w centrum nieba i na Bożej obecności, która wypełnia tron i centrum nieba. Czytamy o dwóch kamieniach. Jaspis i krwawnik, w przekładzie, z którego korzystam. W Biblii Brytyjskiej jaspis i karneol. Można wiele mówić o symbolice szlachetnych kamieni. Z pewnością wiemy, że jaspis utożsamiany jest obecnie z diamentem. Czystym jak kryształ. On obrazuje nienaganność, nieskazitelność, doskonałość Bożą. W nim nie ma żadnej skazy, żadnego nawet chwilowego zaćmienia. On nie musi się zmieniać, bo jest doskonały. Nie ma żadnych braków. To jest nasz Bóg. I ten najczystszy diament, czysty jak kryształ, przedstawia Jego naturę. Jego świętość, świętość, świętość. Po trzykroć świętość. Taką też pieśń śpiewały te dziwne istoty, o których czytaliśmy przed chwilą. Krwawnik, karneol, ma kolor krwisto-czerwony. I ta barwa mówi o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, o Jego przelanej krwi. Czystość Boga połączona jest z czerwienią krwi baranka. Po to, aby ta czerwień krwi baranka mogła obyć, obmyć Twoją i moją duszę. Abyśmy mogli się stać tacy jak On, jak jaspis, jak najczystszy kryształ. Pan Jezus mówił, bądźcie jak Ojciec wasz w niebie. Piotr pisał, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Jan pisał, a gdy Go zobaczymy, będziemy podobni do Niego, będziemy tacy jak On. Gdy ujrzymy Go twarzą w twarz. Będziemy jak jaspis, ale dzięki karneolowi, dzięki przelanej krwi. Jak wam podoba się ten wstępny prospekt zapraszający do nieba? Ten folder, na którym widzimy piękne obrazy. Gdy idziemy do biura podróży i planujemy ciekawe wczasy w jakimś egzotycznym miejscu, wabią nas piękne plaże, palmy, zabytki, restauracje, hotele, przysmaki, kuchni regionalnej, ludowe stroje różnych regionów. To przyciąga nasz wzrok. Oceniamy, badamy, mówimy, to jest piękne, chcę to zobaczyć. Co dziś mówi twoje serce, gdy czytasz te obrazy? Co dziś mówi twoja dusza? Czy ona woła, tęsknie za tym miejscem? Czy też mówisz jakieś dziwne te opisy? Dziwaczne, nieciekawe miejsce. Wiesz, tam skarb twój, gdzie serce twoje. Wokół tronu była zielona tęcza, szmaragdowa. Szmaragd ma kolor zielony. Językoznawcy biblijni twierdzą, że jest to opis nie półku, ale koła który był wokół tronu, a więc to jest pełna tęcza. Wiecie dlaczego? Bo ona jest z perspektywy nieba. My widzimy część tylko. Wiemy, że tęcza jest znakiem przymierza między ludzkością a Bogiem po potopie. I my z perspektywy ziemi widzimy rozszczepione kolory, dlatego że to światło jest załamane, zniekształcone poprzez atmosferę, kąt nachylenia, kąt padania promieni słonecznych. To jest piękne, ale jest zniekształcone. Z perspektywy nieba widać ten jeden szmaragdowy kolor, i to jest pełny okrąg wokół tronu Bożego. To przymierze jest pełne. Ono nie ma przerw. Ono nie kończy się i nie zaczyna gdzieś na horyzoncie. Ono obejmuje wszystkich, którzy znajdą się w jej kręgu. Wszystkich. Każdego, kto tam wejdzie. Potem czytamy o starszych 24. Symbolika jest przebogata, nie będę dzisiaj jej omawiać. Błyskawice i pochodnie. One zapowiadają sąd boże, który z tronu Bożego zejdzie na ziemię. Szkliste morze. Cztery postacie bardzo interesujące. Choć trochę tajemnicze, trochę niesamowite, a może nawet przerażające. Te oczy dookoła, wszędzie. To jest niebo. Te drzwi są otwarte. Czy jesteś w drodze do tych drzwi? Jezus jest drogą, prawdą, jest drzwiami, bramą dla owiec. Jezus jest drzwiami, jest bramą do nieba. Jeśli na serio Pan Jezus jest Twoim pasterzem, to te drzwi są otwarte dla Ciebie. Jeżeli nie, nie odkładaj. Nie odkładaj tej dobrej decyzji, aby uczynić Go swoim pasterzem i Panem. I kilka słów o rozdziale piątym. Tu centralną postacią jest postać wyrażona dwiema postaciami. Baranek i lew. Ale przeczytajmy ten rozdział. Mamy chwilkę czasu. W prawe ręce tego, który siedział na tronie, zobaczyłem zwój. Był zapisany wewnątrz i na zewnątrz, a nosił siedem pieczęci. Zobaczyłem też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem, kto jest godny rozwinąć zwój, zerwać jego pieczęcie. I nikt. W niebie, na ziemi i pod ziemią. Nie mógł rozwinąć zwoju, ani do niego zajrzeć. Z tego powodu gorzko zapłakałem. Ogarnął mnie żal, że nie znalazł się nikt godny rozwinięcia zwoju i zajrzenia do niego. Wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych. Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z plemienia Judy. Korzeń Dawida. On może rozwinąć zwój i zdjąć jego siedem pieczęci. Wtedy zobaczyłem baranka, jakby zabitego, stał między tronem i czterema istotami oraz między starszymi. Miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma, siedmioma duchami Boga, rozesłanymi na całą ziemię. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim cztery istoty, Upadło też 24 starszych, z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń tej treści. Godny jesteś, wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miriady, miriad, tysiące, tysięcy. Ogłaszali donośnie. Godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystko, co je napełnia, wturowało temu, który siedzi na tronie oraz barankowi uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. Cztery istoty natomiast powtarzały Amen, a starsi upadli i złożyli mu pokłon. Dwie postaci mówiące o jednej osobie. Baranek i lew są w centrum tego rozdziału. Baranek i lew to jest Jezus. Baranek, który złożony został za nasze grzechy i lew z pokolenia Judy, który jest królem i zwycięzcą. Jaka jest różnica między barankiem a lwem, między Jezusem przedstawianym jako baranek i Jezusem przedstawianym jako lew? Wymienię cztery. Po pierwsze, baranek mówi o pierwszym przyjściu Chrystusa złożonego w ofierze. A lew mówi o drugim przyjściu Chrystusa, który przyjdzie już nie jako baranek ofiarny, lecz jako król królów i pan panów. Potężny i majestatyczny. Po drugie, baranek to delikatność, łagodność i uniżenie. A lew to majestat, moc, potęga i władza. Po trzecie, baranek był sądzony niesprawiedliwie. A lew będzie sądzić. Będzie sędzią. Sądzony stanie się sądzącym. Po czwarte. Baranek mówi o łasce Bożej. A lew mówi o panowaniu Boga. O Jego władzy. A potem jest piękna pieśń. Nowa pieśń, jak czytamy. W księdze Izajasza mamy zachętę. Śpiewajcie Panu nową pieśń. W psalmach to jest. Nową pieśń. I tutaj właśnie ta nowa pieśń zabrzmiała. I w reakcji na tą pieśń cztery istoty, te tajemnicze, dziwne powtarzały słowo Amen. I kilka słów jeszcze o słowie Amen i powiem sam Amen. Pięć znaczeń słowa Amen. Po pierwsze Amen według nauczania rabinów było to Słowo Bożej pieczęcia, więc gdy mówiono Amen, uważano, że Bóg kładzie pieczęć na jakiejś prawdzie, na jakimś słowie, na jakimś przykazaniu, na jakimś przymierzu. Jezus powiedział do uczonych w Piśmie w rozdziale 6 Ewangelii Jana w 27 wierszu, że na Synu Bożym Bóg położ, położył albo wycisnął swoją pieczęć, swoje Amen. On jest Amen Bożym, pieczęcią Bożą. Jana 6:27. Po drugie, w Nowym Testamencie jest to słowo amen. Jest to słowo kończące społeczną modlitwę wierzących. Czytamy o tym w liście do Koryntian pierwszym, w rozdziale 14, gdy na twoje dziękczynienie inny wierny powie amen. Ma mówić amen, czyli potwierdzać, zgadzam się, za prawdę, tak. Dlatego mówimy amen bardzo często kiedy chcemy Podkreślić, że akceptujemy jakąś prawdę głoszoną, na przykład przez kaznodzieję albo zgadzamy się z czyjąś modlitwą i mówimy na koniec wspólnie amen. Słowo amen to inaczej także słowo za prawdę lub naprawdę. I kiedy Jezus w tym troszkę bardziej staropolskim przekładzie mówi do nas słowami za prawdę, za prawdę, powiadam Wam, tam jest słowo amen, amen, mówię Wam. Po czwarte to potwierdzenie prawdziwości wszystkich obietnic Starego i Nowego Testamentu w Jezusie Chrystusie. Czytamy w drugim liście do Koryntian rozdział pierwszy, wiersze 19-20 o tym, że w Nim, w Chrystusie, wszystkie Boże obietnice znalazły swoje, tak, swoje Amen. Swoje zaprawdę, swoją pieczęć. I po piąte Amen to także imię i tytuł Pana Jezusa. Księga Objawienia 3,14-14. Zacytuję, jesteśmy akurat kartkę przed. Do anioła kościoła w Lodycei napisz o to, co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Mowa jest o Jezusie, naszym Panu. A zatem niebo jest wciąż otwarte, gotowe, aby Ciebie przyjąć. Ciągle rozlega się głos, który mówi wstąp tam, skieruj się w tą stronę. W niebie, w centrum jest tron Boga, na którym siedzi On sam. By eksponowaną postacią wokół tronu, przed tronem Bożym jest baranek i lew, Jezus Chrystus. I tam trwa prawdziwe, wieczne, to lepsze życie, do jakiego zdążamy. Niech nikogo z nas nie zabraknie na tej drodze, ani w tamtym miejscu. Amen.